Małgorzato i Dinię, czy chcecie dobrowolnie bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Małgorzata i Dinię, have you come here freely and without reservation to give yourself to each other in marriage? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Do you intend to stay in this bond in sickness and in health in good times and in bad, until bad parts you? Yeah. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzył? Will you accept children lovingly from God? And bring them up according to the law of Christ and His Church. W ważnym momencie nasze prosimy Ducha Świętego, aby przemieniał ich miłość, aby tworzył ich miłość, Ten, który jest spożycielem. I o to będziemy teraz wołać, aby ich związek został przez Ducha Świętego umocniony. Syn, it is your intention. Enter this uh, into the marriage. Join your rights before. Before we just call the Holy Spirit uh, to sanctify your uh, marriage, which is called the Holy Spirit come up in us. Także sakramentalny związek małżeński podajcie sobie teraz prawdę dłonie wobec Boga i siora bo będziecie. Powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Co Bóg złączył, człowiek nie, nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte. Ja, powarunk Kościoła katolickiego, potwierdzam i błogosławiam. imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I Bóg na te obrączki, które macie sobie nawzajemnie nałożyć, jako znak miłości i wierności. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. introduce you